Ciągle ryzyko, kradnę batoniki o walę wiaderko, nie czytałem PSO I to są nasze składakiem typie na światłach czerwonych Ściga mnie policja nie zostanę zastrzelony Ściga mnie ochrona żabki ukradłem batony Ściga mnie twój stary olejem upierdolony Ścigał mnie kanar, dostał, lepiej się poskładał Ściga dzielnicowy, bo naplułem na sąsiada Chuj mnie, co tam z grzybie na tych korytarzach Chuj mnie, twoja matula i twój stary bakłażar Salwador to pan, przez pierdolone yeah. Ja Jak za kruchodoma kruchodoma musi mamusi dzwonię sen Wyżeblany piątak dzisiaj na karmie mój kień Rano lecę do szkółki, wieczorem okradam to strach, gdy nie zrobisz zadania Na czole zimny poc, nie masz nieprzygotowania To gangsterka w śmieciu, nie masz tu nic do gadania Nigdy bracie nie wiesz, czy nie pójdziesz do pytania Kiedyś byłem ministrantem, haszka dzidle był palony Wszyscy się spalili i zostałem wyrzucony Ja się nie poddawałem, bo w Jezusa mocno wierzę Różańce zmawiałem i zostałem wse papieżem Ciągle ryzyko, kradnę batoniki ja. Ale wiaderko, nie czytałem PSO. do banku, chcę zdobyć trochę sałaty Ty mówi zero pesos nowe płaty. Ja mówię co ty gadasz, przyszedłem zabrać mamonę Ona mówi gumę, zaraz wołam pochronę Chcę dychę na kepsa bo zmęczyłem się głodem Celuję jej w łeb, to pistolet na wodę Ładuję w nią kulę, chyba jestem na bowlingu Odjebałem głupią sukę